<Klipy> <Klipy> Witam Was, kochani bracia i siostry na tym zgromadzeniu. Jak śpiewaliśmy, jak dobrze jest przybywać w przedsionkach Twoich, Panie. Jak to jest dobrze, kochani, kiedy przychodzimy tutaj na nabożeństwo. Jesteśmy jednej myśli, jesteśmy jednego zdania. Uwielbiamy Boga, zanosimy do Niego nasze podziękowania, nasze prośby. Ale jakże to jest trudno w naszym w codziennym życiu, kiedy wychodzimy stąd, do trudów codziennego dnia, kiedy wychodzimy do naszych miejsc pracy, kiedy mamy rozmawiać z ludźmi niezbawionymi na ulicy, wtedy może przychodzą pewne trudności w naszym życiu, ale każdy z nas... Kiedy przychodzi tutaj to podejmuje pewną decyzję swojego życia. Zostaliśmy przyprowadzeni do tego miejsca przez Boga i musimy podjąć decyzję czy chcemy, czy chcemy Bogu służyć dalej czy chcemy czy chcemy się Bogiem bawić. Czy Przychodzimy na to miejsce tylko po to, żeby słuchać Słowa Bożego, czy także uczestniczyć w braniu tego chleba i w piciu tego kielicha. Bo przecież Pan Jezus nie powiedział, że mamy tylko przychodzić i słuchać Słowa Bożego, ale powiedział nam, bieźcie i jedźcie z tego wszyscy, bieźcie i pijcie z tego wszyscy, a więc wszyscy którzy są nawróceni, a przecież jesteśmy wszyscy nawróceni. Przyjęliśmy Jezusa do swojego serca, jako naszego Pana i Zbawiciela i to był radosny chyba dzień każdego z nas, że przyszedł taki dzień, że Pan Bóg zamieszkał w naszym sercu i mieszka w naszych sercach, pomimo naszych upadków, pomimo naszych słabości. Ja chciałbym dzisiaj porozmawiać z Wami o tym, jak żyć w prawdziwym zwycięstwie każdego dnia z Jezusem Chrystusem. I otwórzmy sobie takie dwa fragmenty Słowa Bożego. Pierwszy fragment to jest z listu do Efezjan, piąty rozdział, osiemnasty werset. I może go przeczytajmy. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. I drugi fragment z psalmu 119, wiersz 11. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, Abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Te dwa krótkie wersety podają nam dwa główne czynniki duchowego życia. Pierwszy to absolutna zależność od Ducha Świętego. Ten fragment mówi nam, nie upijajcie się winem, ale bądźcie mocni i pełni Ducha Świętego. W moim życiu czasami jest tak, że czy w pracy, czy nawet w domu, kiedy człowiek przychodzi i jest wśród tych niezbawionych ludzi i czasami przychodzą takie różne emocje na człowieka i wtedy czy właśnie polegamy na samym sobie, czy rzeczywiście polegamy na mocy Ducha Świętego. Jeszcze do końca tamtego roku ja wielokrotnie polegałem na samym sobie i wtedy się złościłem. Wtedy po prostu zamiast polegać na Bogu, na Duchu Świętym, to ja polegałem na samym sobie i wpadałem w różne frustracje, kiedy wiedziałam, że na przykład, co mówi Boże Słowo, nie mogliśmy w różnych sytuacjach to pogodzić na przykład z moją żoną ja mówię, nie, ja mam rację, a ty tam nie masz racji bo wiesz, ty nie czytasz Biblii i tak dalej a ona tak na mnie patrzy a, mówię, nie, a właśnie że moja racja jest po mojej stronie to ty nie masz racji i teraz przyszło coś takiego, że nie kłócić się nie złościć się tylko na to wszystko modlić się modlić się pełnią mocy Ducha Świętego jeżeli dobrze, masz rację ja będę się za Ciebie modlił jeżeli ten człowiek, który w pracy mówi nie, Ty nie masz racji ja mam rację ja będę się za Ciebie modlił czytaj Boże Słowo, ja będę się za Ciebie modlił i dzisiaj zamiast wpadać w te frustracje zamiast wpadać w różne inne kompleksy to modlę się na językach. W naszym zborze nie modlimy się tak na językach, bo jak mówi Boże Słowo, jest to dla pożytku każdego z nas, a więc powinniśmy modlić się w domu, kiedy jesteśmy w naszym pokoju, zamknięci na modlitwie, tam powinniśmy modlić się na językach, a szczególnie wtedy, kiedy właśnie przychodzą takie różne czy złe myśli, frustracje i tak dalej, to módl mi się na językach, to dużo będzie nam pomagało. Te dwa fragmenty, które przeczytaliśmy, są nierozdzielne i konieczne, jeżeli chcesz, jeżeli chcesz chodzić z Bogiem. One są fundamentem Bożej odwagi i muszą się stać częścią nas. Słowo Boże sprawia, że rośnie nam serce, a więc napełnij swoje serce i swój umysł Słowem Bożym. Ile poświęcamy czasu właśnie na czytanie i rozważanie tego Słowa Bożego w codziennym naszym życiu. I znowu, kiedyś poświęcałem mało czasu, tłumacząc się, że nie było czasu, była praca i tak dalej, ale dzisiaj jest tak, że zanim rozpocznę swój dzień, to między piątą a piątą trzydzieści już wstaję i rozpoczynam dzień z Bogiem, na czytaniu Bożego Słowa, na rozważaniu Bożego Słowa. A wtedy dopiero jest dalsza część dnia, rodzina i tak dalej. Jeżeli człowiek spędzi czas rano na rozważaniu Bożego Słowa, jest to coś wspaniałego i można doświadczyć cudownych rzeczy. Ja pamiętam, jak w czerwcu, kiedy byliśmy w Toruniu z naszym pastorem, Myśmy byli w jednym pokoiku i rano właśnie był ten czas, kiedy, zanim rozpoczął się dzień, Paweł nawet troszeczkę wcześniej, bo ja wstawałam o 5.30, Paweł jeszcze wcześniej i właśnie czytaliśmy Boże Słowo, modliliśmy się, jest to coś wspaniałego i cudownego. Nie możemy tego doświadczyć kiedy w naszych rodzinach na przykład nie chcą się z nami modlić ciężko im przychodzi żeby rozważać Boże Słowo w codziennym życiu, żeby spędzać czas na modlitwie nawet mówią, że to jest przecież każdego indywidualna sprawa a ja twierdzę, że, że tak nie jest, że to nie jest indywidualna sprawa, że to jest sprawa na przykład ojca rodziny, żeby właśnie jeżeli taka sytuacja jest, to modlić się i prosić Boga o to, żeby te serce się zmieniły, żeby mogli odwrócić się od tego wszystkiego, co złe, i przyjąć Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela. Jeżeli chcemy chodzić z Bogiem, to takie musi być nasze życie, musi ono być zakorzenione właśnie w Bożym Słowie. Jeżeli ono nie jest zakorzenione w Bożym Słowie, to musimy siebie zapytać, czy rzeczywiście chodzimy z Bogiem. I kiedy właśnie przychodzi, jeżeli czytamy to Boże Słowo, i chodzimy w mocy Bożego Ducha i przychodzą te właśnie różne kryzysy na człowieka na pewno przychodzą te różne kryzysy bo na mnie na przykład przychodzą i myślę, że na każdego z nas przychodzą to, że przyjęliśmy Jezusa do naszego serca to jest dopiero początek tej naszej drogi a w tym wszystkim musimy się rozwijać i kiedy przyjdzie właśnie taki kryzys to nie musisz szukać Boga, bo to, czego się nauczyłeś, to, co zapamiętałeś z Bożego Słowa, nagle usłyszysz jako Słowo Boga żywego. Ja na przykład wielokrotnie, kiedy jadę do pracy, nawet nie czytając Słowa Bożego, przychodzą mi właśnie różne psalmy, które dzisiaj ja znam na pamięć i modlić się tymi psalmami. Jest wtedy tak właśnie wspaniale i pięknie, kiedy... Bóg żywy przemawia do każdego z nas, kiedy właśnie nawet nie mając tej Biblii przy sobie możemy to rozważać w swoim sercu kiedy znamy fragmenty Słowa Bożego Musimy być napełnieni Słowem Bożym że stanie się żywym listem znanym i czytanym przez ludzi jeżeli my chcemy żeby to nasze miasto, Wejherowo, Rumia, to okoliczne miasta, wsie, żeby ludzie się zmieniali, to oni muszą w nas przede wszystkim zobaczyć Jezusa Chrystusa. Jeżeli oni w nas nie zobaczą Jezusa, to możemy im mówić o Chrystusie. Możemy mówić, że On jest jedynym Zbawicielem, że On przyprowadza, że On może zmienić Twoje życie to ludzie i tak w to nie będą wierzyć. Jeżeli będziemy ludziom mówić, że wiesz, on zmieni twoje życie, wyjdzie z długów, jeżeli masz, to wyjdzie z długów, będziesz bogaty, będziesz miał samochód i tak dalej, to i tak z tego nic nie będzie, bo przy pierwszym upadku, kiedy nie będzie miał tego samochodu, czy nie będzie miał tego domu, to powie, że myśmy go wprowadzili w błąd. A więc musimy mówić tak, jak jest że życie z Jezusem Chrystusem jest czymś pięknym ale też jest czymś co będzie nas doprowadzało do różnych cierpień będzie nas doprowadzało do różnych prześladowań ale ile możemy tutaj tych prześladowań znieść tak wielokrotnie się zastanawiałem, jeszcze 10, 20, 30 lat kiedy człowiek już ma 48 na karku no to ile może jeszcze pożyć na tej ziemi? 100 lat na pewno nie. A więc 30 czy 40 lat, żeby tutaj cierpieć dla Chrystusa, czy znosić prześladowania dla jego imienia, to jest czymś wspaniałym i czymś dobrym. Jeżeli staniemy się tym żywym listem, jeżeli ludzie w nas zobaczą, że jesteśmy inni, że coś nas zmieniło, bo oni przecież nas znali nie z tej strony, to wtedy rzeczywiście nasz Kościół, nasz ból może się zapełniać ludźmi. Ale dopiero wtedy. Bo to na przykład to nasze miasto Wejcherowo, które żyje i jest pełne tradycji. To ciężko zmienić tych ludzi. Ciężko zmienić tych ludzi. My już na przykład z Pałem próbowali chodzić od mieszkania do mieszkania. To nas przede wszystkim zawsze mówili Świadkowie Jehowy przecież. ja wiem, że jak myśmy zaczęli chodzić to spotkało mnie paru ludzi i mówią Andrzej, coś ty zrobił w swoim życiu no ja mówię, co takiego się stało? ty do świadków się zapisałeś ty teraz chodzisz od domu do domu a gdzie macie te wasze książeczki no Biblię to ja wiem, że Jehowi też rozdają nie? a ja mówię, nie, nie my nie jesteśmy świadkami Jehowy no bo przecież tylko oni chodzą, a więc znaleźć właśnie sposób na to, żeby przyprowadzić człowieka do Jezusa Chrystusa, to przede wszystkim jest to, żeby ten człowiek zobaczył w nas tego Jezusa. Ludzie muszą zobaczyć, że nasze życie jest zrządzone przez Słowo Boże. Nie przez nas, ale przez Słowo Boże. I nie odważy się postąpić niezgodnie z tym, co się w Twoim sercu, bez względu na to, ile to będzie nas kosztowało. Jak to będzie nas kosztowało. To wiemy, jeżeli Bóg tak mówi, tak będziemy postępować. I życzę każdemu z nas, żeby tak właśnie zmieniało się to nasze życie ja ostatnio jak słyszę jak nasz pastor mówił nam o apostole Pawle jak y, mówi nam właśnie o tych ludziach którzy bezgranicznie oddają życie dla Jezusa i ich to drogo kosztuje to, to musi być rzeczywiście taka pasja to musi być takie zakorzenione w Chrystusie Jezusie że nic Dlatego świata nie ma po prostu musimy całkowicie umrzeć dla tego świata we wszystkich. Dlatego jeżeli chcesz żyć dla Chrystusa, umierać dla tego świata, to musisz znać tym księgę, żyć tą księgą, być jej posłusznym i wierzyć jej cały czas. To Bóg mówi do Ciebie przez tę księgę. To musi stać się także naszą realnością. Zachowaj te słowa w swoim sercu, a ono zbawi Twoją duszę, ożywi Twoje ciało i oświeci Twój umysł. Bo Słowo Boże jest żywe, mocne i ostre, jak mówi nam list do Hebrajczyków. Ono jest ostrzejsze niż miecz obosieczna. Ona rozdziela ducha i duszę i przenika do głębi. Ono osądza motywy i myśli serc. Jeżeli dzisiaj na przykład nie przystępujesz do tego stołu, nie bierzesz z tego chleba, nie pijesz z tego kielicha, to zastanów się, bracie, siostry, dlaczego tego nie czynisz? Co jest powodem tego, że wzbranie się przed braniem tego chleba przecież należymy do Jezusa On jest kimś cudownym kimś pięknym a więc jeżeli On jest naszym Panem On jest naszym Zbawicielem to przyjmujmy to ten chleb, bierzmy go w nasze ręce i pijmy z tego kielicha bo jeżeli to robimy to jeszcze większe błogosławieństwa daje nam Jezus Chrystus to jeszcze większe błogosławieństwo, On udziela nam każdego dnia, bo się jeszcze bardziej Nim umacniamy. I przede wszystkim zmazuje te wszystkie słabości, które w nas się gromadzą w ciągu tego całego tygodnia. Jeszcze raz. Chcę powtórzyć, że jeżeli te rzeczy mają być, to musimy być bezwarunkowo posłuszni Bożemu Słowu i przede wszystkim być pełni mocy Ducha Świętego. Kiedy Dawid właśnie upadł, kiedy popadł w grzech, to przede wszystkim modlił się tymi słowami, podnoszę moje ręce jako ofiarę wieczorną, a to znaczy że poddaję się Bogu i pragnę, aby Jezus napełnił moje życie kiedy Dawid właśnie upadł w grzechu to, modli się, to modlił się, że Pan Bóg ma przewrócić mu moc Ducha Świętego a więc jeżeli upadamy w naszej codzienności to prośmy Boga zaraz nie za dzień, dwa, ale od razu Boże, upadłem Nie daję rady w tym czy w tym Przebacz mi to Przepraszam Ciebie za wszystko Ty jesteś moim Panem Ja wierzę w to, że Twoja, Twoja krew oczyszcza mnie Teraz z tego i z tego Grzechu Jeżeli popadnę w jakieś frustrację, To nie dajmy Aby ona trwała cały dzień Ale zróbmy tak, żeby ona Trwała pięć minut i módlmy się na językach, chwalmy Boga, śpiewajmy dla Niego i wtedy, wtedy zacznie się zmieniać rzeczywiście całkowicie nasze życie i wtedy, kiedy przyjdziemy tutaj na nabożeństwo to nie będzie tak no, no, no, no, ale tu ta sala będzie drżała tam na dworze będą patrzeć na dworcu, co tutaj się dzieje ja wiem, jak apostoł Paweł był we więzieniu. Jak śpiewali, też to, to całe posady we więzieniu drżały. A dlaczego drżały? Bo Pan Bóg się cieszył z tego śpiewu i kiedy tupał swoją nogą, to ziemia cała drżała. I to było wspaniałe i piękne. Kiedy Pan Bóg zobaczy na śpiew to, że należymy do Niego, że oddajemy Mu chwałę w śpiewie, w naszych modlitwach i kiedy właśnie będziemy brali wszyscy z tego chleba i pili z tego kielicha, to będzie też drżała tutaj podłoga. A ja w to wierzę, że tak będzie. Bo Pan jest mocny. Na zakończenie właśnie chciałbym podzielić się taką refleksją, którą miałam w pracy. Ostatnio to yy, podchodzi taki Znajomy w pracy mówi, no wiesz, ty tam chodzisz, ty taki jesteś inny, ty jesteś nawiedzony, ale słuchaj, przecież ja też chodzę do kościoła, każdą niedzielę idę do kościoła. Ja mówię, no i co, no idziesz do kościoła, no to dobrze, że idziesz do kościoła, to dlaczego ty nie chodzisz do kościoła? Ja mówię, a chodzę do kościoła, ale chodzę do mojego kościoła, a jaka to jest różnica między tym kościołem a tym? Ja on mówi, przecież twoi rodzice Zanieśli ciebie do chrztu Oni ciebie w tym wychowali A ty w ten sposób im teraz odpłacasz Jak ty tak możesz w ogóle Ty się uważasz, że jesteś chrześcijaninem Przecież ty odeszłeś od wiary A ja mówię, kochany Piotrze Bo to on Piotr, Piotrze na imię Ja mówię, kochany Piotrze Ja nie odeszłem od wiary Ja nie jestem żadnym muzułmaninem Ja nie wierzę w żadnego Allaha. Wiesz co, ja pogłębiłem moją wiarę Bo kiedyś ja byłem takim religijnym człowiekiem jak ty ja chodziłem w niedzielę do kościoła, chodziłem na msze i wiesz co, w coraz większych grzechach żyłem. Nie to, że chodziłem na tą msze, ale przez to, że miałem zamknięte serce dla Boga. Kiedy to serce otworzyłem dla Boga, to wiesz co, to spotykam się z moimi braćmi i siostrami, którzy też się nawrócili, którzy też przyjęli Jezusa do swojego życia i żyją Biblią. I to jest najważniejsze. I tu przemawia Bóg prawdziwy i, i ten jedyny, który jest, bo On przemawia poprzez swoje słowo. I On tak wtedy popatrza i mówi, wiesz co, ale mi to dzisiaj jest niepotrzebne. A ja mówię, wiesz co, jeżeli Ty mówisz, że dzisiaj Ci to jest niepotrzebne, to Słowo Boże nie obraź się na mnie, ale Boże Słowo mówi, tylko głupiec może w ten sposób powiedzieć. Bo jeżeli Tobie nie zależy na życiu wiecznemu, Ty to w to absolutnie nie wierzysz. Ty wierzysz w to, że jest tutaj tylko na tej ziemi życie, na tej ziemi się kończy to życie i to jest wszystko. A on mówi, nie, no przecież ja wierzę w Boga, ale jakiego Ty masz Boga? każdy może sobie wyobraźni zrobić swojego Boga ja na koniec ja mówię, może byśmy się pomodlili razem wspólnie o to, żeby Pan Bóg otworzył twoje serce tak jak i moje otworzył ja mówię, wiesz co, ja nie mam dzisiaj na to siły ja nie mam na to siły, bo co by moi rodzice powiedzieli, co by powiedzieli inni co by powiedzieli tamci, ja mówię, no właśnie to jest to co by powiedzieli inni? Dlatego modlę się dalej za tego mojego kolegę, za tego Piotra. Modlę się za moją rodzinę. Proszę, aby Pan błogosławił mnie każdego dnia, bym był dla nich przykładem, chociaż jak mówi Boże Słowo nigdy dobrym prorokiem nie jesteś we własnym domu i to się sprawdza ale wiem, że może przyjść także ktoś inny powie coś mojej żonie i to wszystko zmieni całe to nasze życie rodzinne i tak dalej życzę sobie i wam kochani aby właśnie to Słowo Boże i moc Ducha Świętego była w każdym z nas silna, mocna i niech was Bóg błogosławi Amen. Pustanie, proszę, do mnie widzi, Ustawiłeś nas sierotami, nie dałeś nam tylko doskonałego wzorca życia i przykazań, ale dałeś nam też uzdolnienie, aby pełnić Twoją wolę. Dałeś nam Słowo Twoje, które jest pochodnią dla naszych nóg, które jest pokarmem dla naszych dusz, dla naszych serc, które jest źródłem wszelkiej mądrości, Dziękujemy za moc Twego Świętego Ducha, dziękujemy, że On żyje w nas, że poucza nas, że prowadzi nas i uzdalnia nas do bycia wykonawcami tej woli, nie jedynie tymi, którzy ją poznają i dyskutują o niej, ale dzięki mocy Twojego Ducha możemy pełnić Twoją wolę. Panie, prosimy, byś pomógł każdemu z nas dbać o tą bliską społeczność z Tobą w Twoim Słowie każdego dnia znajdować ten czas, poświęcać ten czas, by rozważać Twe Słowo. Tak, aby Ono towarzyszyło nam, gdy wstajemy i gdy się kładziemy. Gdy wychodzimy z naszego domu i gdy wracamy. Aby to Ono było, Panie, wyznacznikiem naszego postępowania. Aby z naszych ust też nie płynęły słowa, które są bezwartościowe, które nie mogą dać życia, ale byśmy mówili jako Twoje Słowo. Aby to Słowo tak obficie mieszkało w naszych sercach, aby wszelkie nasze Słowa też były oparte na prawdzie Twojego Słowa. I aby Twój Święty Duch wziął to słowa i uczynił je prawdziwie młotem, który kruszy skałę, ogniem, który spala, który burzy wszelkie warownie. To wszystko, co podnosi się w sercach ludzkich przeciw poznaniu Boga. Prosimy, prosimy Panie, pomóż nam trwać w tym Słowie. Trwać, Panie, z tej pełni Ducha Świętego, w obfitości Twego życia.